Cześć, cześć, witam was serdecznie w kolejnej Padlinie, odcinek trzeci, tym razem epizod wojskowy. Armia to takie piękne słowo, idź do niej służyć, spełnij swój obywatel obowiązek. Yeah! To była oczywiście butelka z ulubionej płyty słuchaczek ojca Tadeusza Ryzyka, czyli radio dla Polaków. A dlaczego Armia? Akurat taki utwór? No bo dzisiaj odcinek wojskowy, tak jak powiedziałem na wstępie, a dlaczego? Bo no miałem pewne przygody w tym tygodniu, a przygodą była wizyta na WKU tak zwanym, tylko jak wam opowiem o samym, samym tle tej wizyty na tym WKU, to chyba się też, tak jak ja, roześmiejecie z naszego pięknego państwa i z tej całej biurokracji. Ja jestem młodym człowiekiem. Jak tak wchodzę w te papiery różne państwowe nasze, to no, mam, mam wrażenie, że no, faktycznie jest tak, że im więcej dokumentów się przedstawi, tym lepiej, przynajmniej w naszej w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Otóż przyznam się na początek całej historii, że jestem osobą niewidomą, nie widzę od urodzenia no, w wyniku e, błędu lekarskiego. W 2007 roku, czyli rok temu prawie ukończyłem 18 lat, prawda, dowodzik odebrany, no i jakiś miesiąc później przyszedł prawda e, przyszło wyzwanie na komisję Ojczyzna wzywa e, do rejestracji no to pojechałem a co? Oczywiście e, oczywiście o terminie, o czasie, wszystko pięknie, ładnie się zarejestrowałem. Ciekaw jestem po co? E, no ale jeszcze większe jajca były w tym tygodniu, ponieważ po rejestracji mniej więcej w, no, po, mm, w okolicach lutego otrzymałem kolejne wezwanie, tym razem no, na komisję lekarską. No więc stawiłem się w tym tygodniu we wtorek mm, o godzinie 10 prawda, w Poznaniu, bo jestem z Poznania. No i zaczęło się, zaczęła się śmieszna i równie śmieszna rejestracja zakładanie teczki poborowego, co już w ogóle jest kompletną na mnie bzdurą, no i oczekiwanie na komisję lekarską. Jak, wyszłem, jak wszedłem do tego gabinetu, w którym była ta komisja lekarska po mniej więcej dwóch godzinach oczekiwania, no to mm, troszkę się przeraziłem, powie, ponieważ w tej komisji zasiadały takie babcinki, już ledwo chodzące, <krym> które no, dziwię się, że jeszcze pracują w ogóle. E, no więc y, oczywiście co jeszcze śmieszniejsze, Obcinki każde, każdą procedurę wypełniały, prawda? A więc musiałem się rozebrać, jak to w tej procedurze stoi. Pomimo tego, że zapytałem, a po co ta, to badanie, przecież wszystko widać. No ale procedura musi być taka super procedura. Oczywiście żołnierz przyszły musi być proporcjonalny, tak? Więc badania były, zważono mnie, zmierzono. Zapytano się, czy mam wszystkie jądra na swoim miejscu, tak, co jest pytaniem, no myślę, że z kosmosu, no bo przecież nie wiem, co ma wspólnego bycie żołnierzem z posiadaniem jąder, ale dobrze, żołnierz polski widocznie musi mieć jądra na wszystkich, na, na miejscu, tak, na miejscu, jądra żołnierz polski, żołnierzu polski miej, bo inaczej, nie wiem, to jesteś, jakiś kosmita albo co. Nie wiem, o co tutaj chodzi w tej procedurze z jądrami. No, ciekawy temat się zrobił, nie? W każdym razie po tym śmiesznym badaniu, pomimo tego, że stwierdzono, oczywiście na podstawie tego badania, że jestem osobą niewidomą, to jeszcze zażądano ode mnie wypisu ze szpitala, który to by potwierdzał. Rewelacja. Jak dostanę ten wypis może do szpitala pójdę jeszcze na przykład. O, albo nie wiem, coś w tym stylu. Tak, 3 dni o wybadanie w szpitalu tylko dlatego, że wukał się uwzięło. W ogóle nie wiem czemu to nie jest. Jakoś tak nie, nie był uproszczone. No mam nadzieję, że już to ostatni nabór w tym roku podobno także nie będziecie czegoś takiego przeżywać. Ja się tylko dziwi jako osoba no, niepełnosprawna, że coś takiego w ogóle ma, ma miejsce na poziomie y, już komisji lekarskiej. No. Wyrwano mnie ze szkoły, y, ponieważ <śmiech> jest to ważne, w tym roku zdaję maturę za dwa miesiące, no a tutaj ojczyzna wzywa, prawda? Y, nie dość, że musiałem tam dojechać, poczekać na, na, na tą komisję. No i tak miałem krótki czas, bo wiem, że moi koledzy czekali jakieś 8 godzin. No i w zasadzie same, same straty, zero korzyści. No przecież czy nasze prawo polskie nie przewiduje, że osoba niepełnosprawna na przykład ma pewne nie wiem, inne obowiązki na przykład. I. E, no myślę, że tego typu rzeczy powinny być ustalane już na poziomie tej rejestracji nieszczęsnej, no bo przecież przecież po co, po co wyrywać kogoś z z jego pracy, kiedy na przykład i tak wie się, że tego człowieka się do wojska nie weźmie. No Swoją drogą jestem ciekaw, jakby niewidomy w wojsku funkcjonował. Tak ślepy w wojsku strzelił do żołnierza, do kolegi z oddziału, no i został wydalony. Też byłby to bardzo interesujące. Już to widzę, już widzę reportaż. W uwadze na przykład w telewizji TVN. Ślepy w wojsku. Po prostu rewelacja. Rewelacja? takie nasze państwo. Tak psioczę, bo to pierwsze moje spotkanie z taką biurokracją, taką no już totalną. Mam nadzieję, że mi starczy nerwów na kolejne tego typu spotkania trzeciego stopnia. Jak się, jak się uda, to może się bez szpitala obędzie. No, jestem ciekaw teraz, jak to się rozwiąże. Pozdrawiam wszystkich maturzystów tegorocznych, którzy których, których wojsko wzięło, którzy dostali kategorię A na przykład o... To jest dopiero zaszczyt. Służyć do ojczyzny. Tak, tylko dlatego, żeby, żeby ropę na przykład Amerykanom e, pilnować w Iraku. No, pięknie po prostu. Życie jest cudowne. To rewelacyjne jest. No... Aha, jeszcze co miałem powiedzieć odnośnie technikaliów tak zwanych, ponieważ tutaj napisał Rambonator666, że, że jakiś problem jest ze ściąganiem podcastów. Też, też ten sam problem zgłosił Nekrospermoprofanator. W ogóle witam cię serdecznie. Widzę, że też znalazłeś linka i jakoś zapamiętałeś że takie coś miało powstać. Bardzo fajnie się cieszę, a w ogóle chciałem powiedzieć, że od momentu powstania tego, znaczy od momentu od poniedziałku, przy, od tamtego poniedziałku na tą stronę www.padlinawordpress.com weszło, uwaga, uwaga, 15 osób. Rewelacja po prostu, po prostu super, słuchajcie polskich podcastów. Aha, e, miałem mówić o technikaliach, e, ponieważ macie problemy z podcastem, z pobieraniem podcasta, niestety e, ci, którzy mają ten problem, są zmuszeni niestety nie ściągać podcasta, tylko nie ściągać odcinków, tylko subskrybować RSS i odsłuchiwać sobie audycję w jakimś agregatorze, który potrafi odtwarzać bezpośrednio te linki, które tam w feedzie są podane, ponieważ no, też zaobserwowałem, że są takie jajca. Ja też jestem jakby autorem takich podcastów tyfo-informatycznych troszkę i też na tym samym serwerze są te, pod te audycje umieszczane i jest taki sam problem, także mam nadzieję, że to się jakoś rozwinie i, i, i no, że będzie ok, znaczy, że może znajdę jakiś inny serwer, który byłby lepszym wyjściem na ten temat, także znaczy lepszym wyjściem z tej sytuacji. No, to już koniec mojej żałosnej gadki zapraszam do kolejnego odcinka, jakby ktoś chciał skrytykować, tak, nie podoba mu się mój pogląd na polską armię, albo mu się podoba, albo co tam chcecie, piszcie. Potępiony 666 op.pl, ale przez e. Potępiony, nie potępiony na przykład, bo tutaj hmm, przeczycie, że źle podaję adresy. Potępiony 666 op.pl. Dobrze. Koniec mojej gadki. O Jezu, już gadam chwilę, 5 minut? Czy 10? Dużo gadam. Dużo gadam, ale to dobrze, bo przynajmniej będę mógł mniej muzyki tutaj dawać, a więcej gadać, no bo co, nie będę przecież, nie samą muzyką żyje człowiek. O, dobra, kończę, zapraszam do kolejnego odcinka, no i do usłyszenia.